Z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu Święty Boże, którego wylanie zapowiadał prorok Joel, którego wylanie poprzedzało wytryśnięcie, wypłynięcie krwi i wody na Kalwarii z Najświętszego Serca Pana Jezusa. Duchu Święty Boże, uzdrów nasz słuch, ten słuch duchowy, abyśmy głębiej rozumieli, Słowo Boże, Pismo Święte i wprowadzali je w życie. Uzdrów nasz słuch fizyczny, aby on się poprawił, był skuteczny. Uzdrów nasz słuch moralny, byśmy słysząc złe treści, nie przekazywali ich, nie zapamiętywali, ale zapamiętywali w naszej pamięci. Tylko to, co dobre, piękne i szlachetne. Uzdrów nasz słuch duchowy, Duchu Święty, abyśmy nie pamiętali wyrządzonych krzywd. Z przewitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu Miłości, Duchu Święty, Duchu Piękna, Bożego Piękna, Duchu Piękna Przyrody, Duchu Piękna Natury, uzdrów nasz wzrok, wzrok duszy, oczy duszy, aby patrząc na piękno Boże, na hostię świętą, na Eucharystię, aby każdy umysł i serce poprzez oczy było przekonane, że jest wśród nas. Bóg. Uzdrów nasz wzrok fizyczny, zwłaszcza u tych, którzy słabo widzą, niedowidzą, lub w ogóle którzy są ślepi. Daj łaskę przejrzystości wzroku. Uzdrów nasz wzrok moralny, abyśmy kiedy nawet przypadkowo siłą rzeczy zobaczymy zło lub jakiś zły obraz, byśmy nie przyciągali uwagi ku niemu. uzdrów wzrok naszej duszy Jezu, który jesteś tu z nami. Wylej na nas Ducha Świętego, Ducha Miłości, aby nasz wzrok chłonął do wnętrza piękno. Prawdziwe piękno. Duchu miłości, wylewaj się na nas, z przebitego serca, Jezu. Jezusa. Duchu miłości, Przebitego serca, Jezusa, Jezusa. Duch Święty, Miłości Ojca i Syna, uzdrów nasz węch, nasze powonienie duchowe, abyśmy kosztowali, rozkoszowali się wonią Miłości Bożej, wonią Słowa Bożego, wonią poświęcenia się dla nas Chrystusa w Eucharystii, wonią promieni miłosierdzia Ojca, wonią Duchu Święte Twojego uświęcenia. Uzdrów nasze powonienie, daj nam, przywróć nam węch, uzdrów z różnych chorób zatok. Z różnych chorób, dróg oddechowych. Uzdrów płuca, uzdrów wypleń chore komórki, usunij nowotworowe. Prosimy Cię Jezu, uzdrów nasze powonienie mocą ducha miłości. Duchu miłości, wylewaj się na przewidęgo serca, Jezusa, Jezusa, duchu miłości, wynalaj się na nas, z przewidego serca, Jezusa, Jezusa. Duchu wszelkiej miłości, Duchu bycia dla, uzdrób nas. Uzdrów nasz smak, smak fizyczny, kubki smakowe. Uzdrów, jeśli jest taka potrzeba, przewód pokarmowy, wszystkiego narządy. uzdrób, przewróć właściwe funkcjonowanie. Tak wielu choruje dziś na różnorakie tego typu choroby. Uzdrów Jezu nasze, nasz smak duchowy, abyśmy byli mistrzami smaku, dobrego wyboru, abyśmy byli mistrzami rozeznania, selekcji i spożywania, karmienia się tym, co piękne, dobre, szlachetne. Odrzuć wszelką zgniznę moralną, Duchu Święty Boże, Duchu Prawdy, abyśmy nie smakowali, nie rozkoszowali się niczym, co jest grzechem, co przemyca przebiegle złe treści. Duchu Świętej Miłości uzdrów nas. Duchu miłości wylewaj się na nas z przewitego serca. Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z serca. Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, Daj swoją łaskę, swoją moc uzależnionym, zniewolonym, którzy nie mogą obejść się bez jakiejś używki, bez alkoholu i innych uzależnień i tych fizycznych, chemicznych i tych mentalnych. Duchu miłości, Ty jesteś duchem wolności, wolności ku Bogu, wolności od zła. Daj łaskę uznania zniewolonym. Tak, mam problem. Jestem niewolnikiem nałogu. Chcę się leczyć duchowo, psychicznie, terapeutycznie, psychiatrycznie. Chcę się leczyć z pomocą moich bliskich. Duchu Święty, Duchu Miłości, uzdrawiaj. Je. Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa. Jezus, Duchu Miłości po raz siódmy, prosimy Cię, przyjdź, przyjdź przez miłość serca Bożego, które jest z napełnione, i daj umocnienie cierpiącym prześladowanie. W związku z tym, że są sprawiedliwi. Różne to są osoby dzisiaj w naszych rodzinach, jak i w naszej ojczyźnie. Widzimy co się dzieje. Kto nie ma klepek na oczach, kto nie jest ślepcem, widzi co się dzieje. Daj Duchu miłości łaskę przejrzenia ślepym. A cierpiących dla sprawiedliwości umocni swoją miłością, duchu miłości, który wypływasz z serca Jezusowego, zelżywością napełnionego. Muzyka z przewitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości wydań się na nas z przewitego serca Jezusa. I'm gonna Panie Jezu, jak dobrze, że nam objawiasz swoją miłość. To są niezwykłe słowa, kiedy mówisz do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. I przeszliśmy, i jesteśmy Panie Jezu. Oto my. Oto my. Uzdrawiaj nas. Panie Jezu, wołamy do Ciebie jak dobry łod który jest święty. Wspomnij na mnie, Jezu. Wołamy jak trendowaty, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, uzdrowić, uwolnić. Wierzymy, że uczynisz cud, jak uczynił Twoją mocą Piotr, który z Eneasza Podniósł dosłownie z łóżka, który usłyszał od Piotra słowa: Jezus cię uzdrawia, wstań, zaściel swoje łóżko. To zaścielenie łóżka to uporządkowanie życia, to zintensyfikowanie dobra i w końcu poucinanie radykalne powiązań ze złem jakimkolwiek. Oto, nasze zaścielenie łóżka w przypadku uzdrawiania. Nie bójmy się tego czynić. Jezus jest naszą siłą i mocą. Pan Jezu, mów do nas w Słowie Bożym. Oczyszczaj nas, przemieniaj. Wierzymy mocno, że te słowa Pisma Świętego oraz słowa piosenek to są Twoje słowa do nas. Konkretne przesłanie. Tu nic nie jest przypadkowe. Tu wszystko staje się uzdrowieniem w zależności od poziomu wiary w sercu.